Ojczek, tu poczęsto się pomidorkiem. Mm, dziękuję. Coś bardzo złego się stało, generale. Mm. Jeden z nas będzie miał operację. Kurde, bela. Oby to nie był ja. A tak na serio, nie, nie będzie operacji, przykro mi. Operacja Bielik właśnie trwa. Znasz tę nutę? Brzmi trochę jak pewien Bart Tak, Tak, niewątpliwie o mm. niego chodzi. Wczoraj daję pomidorka, bo z pełną buzią to ciężko się mówi. Hmm. A pamiętaj, że jak mówisz, to musisz szeroko usta otwierać. No, niby tak. No, będę próbował. Okej. Okay. No. To co? To długa co? przerwa chyba była, nie? No, była długa przerwa. Dlaczego? No, bo zaszpitaliłem się. Uuuu, długo leżałeś. Tak, 12 dni. Ja bym dostał pierdolce za przeproszeniem No, tak źle? Było gorzej, ale to jest jedna z tych rzeczy, o których mogę opowiedzieć za chwilę. Chociaż nie jestem przekonany, czy ta historia będzie porywająca, pasjonująca, bo... A zresztą popowiadam, ale po wiadomościach. Mm hmm, wiadomości pierwsza klasa. No ale co ci mogę powiedzieć? No, ciężko się zdecydować. Masz z jednej strony informację o człowieku, który zmumifikował za lodówką, bo się tam schował na drzemkę. Z drugiej strony masz informację o tym, że dawny premier Polski uciekał przez krzaki, kiedy przyjechał do jego domu komornik. No i ciężko wybrać. To już lepiej tak nie powiedzieć nic. Myślę, że wtedy będzie... Każdy mógł sobie sam przeczytać to, co go najbardziej zainteresuje. Albo na przykład to, że ten założyciel tej największej polskiej giełdy bitcoinowej... Znaleźć go martwego. Zaraz, dwa, dwa dni po upadku jej? Uh -huh. Jakoś tak. Rana postrzałowa głowy. Ciekawe jestem, czy seryjny samobójca, czy sam się... Hmm, może nie seryjny, tylko zwykły samobójca. Taki jednorazowo. <grym> jedną osobę samob samobił. No. A trochę się działo przez ten czas, kiedy nas nie było. No to zacznij od swojej historii, ja będę żarkomidorki. Muszę od, jeść dużo od, głupii, moje, od, od mojej historii? No to niewiele się zmieniło w przeciągu mojego ostatniego czasu, kiedy to nie było nas na SNT, Zakończyłem przygotowania do ślubu od strony kościelnej. Hmm. I tu rodzi się bardzo ważne pytanie. Jak dużo bełkotu musiałeś słuchać? Jak dużo głupich rzeczy musiałeś przyswoić? I czy musiałeś potakiwać, czy opowiedz coś o tych szkoleniach małżeńskich. Okej. Okay. Od razu mówię, że na szkolenia byłem w, przy kościele Najświętszej Marii, Marii Panny z Lourdes. To jest przy miasteczku studenckim AGH. Tam jest taki... Lourdes. Lourdes. Lourdes. Nie, nie wiem jak się czyta. Lourdes chyba. Lourdes. No to może. I tam właśnie przy tym kościele... Ja, chyba to jak ten zły władcy pierścieni, ten zły uruk e, Urugaj? Lourdes. On nie tak się nazywał? w filmie, w książce go nie było. Tobie Ten chodzi... taki, którego pierwszy, którego wyhodował Saruman. To nie wiem. Lourdes, no. Ale to Te... chodzi o tego, tego, który był w Hobbicie? Nie, nie, nie. Tego, który zastrzelił z Boromira. A, to nie wiem. Może tak powiem, filmy Władcy pierści nie oglądałem tak dawno nie temu. nie oglądałem. Nie oglądałeś? <tryk> Tylko pojedyncze sceny. No, takie no, to Hobbs o Eisengard. Guard, guard, No ale właśnie takie rzeczy to pamiętam. Okej. Okay. To wracając mm -hmm. do tematu, który chciałeś, abym omówił. Byłem właśnie w kościele Najświętszej Marii Panny z Lurcz na poniedziałkowych szkoleniach z... Ezoteryki. Ezoteryki, dokładnie. <tryk> I na tych szkoleniach to było cztery spotkania w poniedziałki o godzinie 19 do 21 oficjalnie i na tych spotkaniach omawiane były różne tematy połowa tych tematów była prowadzona przez małżeństwo połowa była prowadzona przez księdza o ile tematy prowadzone przez księdza były dosyć powiedzmy było po prostu te temat spoko opowiedziane Y, trochę pierdół, takich wiadomo, że, no, takich no, około kościelnych pierdół przy okazji, jakieś tam anegdoty na temat tego, żeby, znaczy anegdoty i anegdota wraz z prośbą o tym, y, dlaczego nie powinno i dlaczego pro, prośba jest, aby tego nie robić, czyli na, żeby nie korzystać z konfetti przed kościołem. W sensie, jak wychodzi para mota, żeby nie sypać konfetti. Ale w ogóle niczego? Czy na konfetti. Tak? konfetti bo, tak, bo papierków głębiej nie zeżrą, a ryżem no. się napchają, a później konfetti lata wszędzie dookoła. A, no i to jest problematyczne, żeby później sprzątać. No, tak. no, no po co zaśmiecać, jak można nie zaśmiecać. Dokładnie. No, Także to rozumiem, spoko mm. szanuję. No, ale były też takie pierdoły typu, że jeżeli mieszkasz ze swoją dziewczyną przed ślubem, to sam fakt mieszkania z nią pod jednym dachem, w słowie, to jest No i przegrałeś i nie możesz mieć już ślubu. No i trudno, trzeba się wyspowiadać. Nie później niż doba przed, bo inaczej znowu w nie zaliczył. Dokładnie. I ten. I co tam jeszcze takiego ciekawego? w sumie to ogólnie. Brednie. Mm -hmm. No, jeżeli chodzi o tematy prowadzone przez te, to małżeństwo, no to powtórka z biologii, czyli jak zbudowany jest penisik, tudzież peniseczek. A, oraz, używali? Tak, Aha, oraz. No, szkoda, że nie Siusiak. <śmiech> o Siusiaku też mówili. <śmiech> Pindolnie. <śmiech> Pindol A dodatkowo, jak zbudowana jest maciczka i jajowódki i tak dalej. Jejowotki. No. Jakiś tak dziwny. Dziwnie, strasznie. I ogólnie plemniczki i komóreczki jajowe. Także, no, powiedzmy, te tematy związane bardziej z biologią to fajnie, bo jakby czytać o biologii, o chemii, hemoglobinie i tak dalej. No dobra, ale to nie brzmi. Przynajmniej inaczej. Tak, na moje rozumienie tematu. Kursy w Kościele nie są chyba najlepsze do zdobywania wiedzy z dziedziny nauk ścisłych. Nie są, ale z racji, że musiałem tam być po to, żeby dostać pieczątki na karteczce hmm. i żeby móc wziąć konkordatowy ślub, no to starałem sobie to jakoś przez różowe okulary na to patrzeć, żeby jak najmniej hejtować te brednie. Bo po co się mam męczyć przez te dwie godziny trwania Danego, danego powiedzmy... W dużych grupach byliście? Żeby, tak jak pytam, czy na przykład drzemka w ostatniej ławce by wyszła w rachubę, czy niespecjalnie? Myślę, że mogłaby być dostrzeżona. Dajmy. Dokładnie. Ale hmm. największą zaletą w całości było to, że od 19 do 21 nigdy nie trwały zajęcia. Pierwsze dwa dni, to znaczy, że pierwszego, w pierwszym dniu i tydzień później w godzinę się uwinął ksiądz i parka. Następne tematy... I też była ta sama parka? Tak, tak, okay. tak. Starsi, no starsze małżeństwo, które powiedzmy przy tym kościele prowadzi Lakiś prowadzi, no, kursy i ogólnie tam poradnie małżeńską. Okay. Poradne rodzinną, jak tam nazywa. I ogólnie całkiem, całkiem przyzwoicie. Myślałem, że to będzie o wiele gorsze. Nastawienie miałem takie, że o, jasny gwint, ale to będzie złe. Ale z takim nastawieniem poszedłem i, mm. i się w miarę miło zaskoczyłem, bo nie było aż takie nie, nie było aż takich bredni, jak myślałem, Szycie że będą. Słuchacze, trzeba do wszystkiego podchodzić negatywnie. Dokładnie. A, nie, nie, nie wolno mieć oczekiwań. <głosy> Dokładnie. Jak będziecie mieli oczekiwania, to tylko się możecie negatywnie rozczarować. Ja się rozczarowałem bardzo pozytywnie. <głosy> <głosy> Więc tak, tak. Jeżeli uważasz, że coś będzie gówniane... I się okaże znośne. I consider this an absolute win. Dokładnie. Więc no sytuacja win-win. I po tych czterech szkoleniach wymagane jest jeszcze dodatkowo trzy spotkania w poradni. Dokładnie. czy gość tam? Lepiej. Można było w zamian za pójście trzy razy w poniedziałek na godzinę 18. pójść w jedną sobotę Byłem w tą sobotę, która minęła, mhm. na kursy komunikacji małżeńskiej przez 6 godzin od godziny 9 do godziny 15. Poruszane jest tam chyba 15 tematów. To są warsztaty, mhm. y gdzie oni opowiadają o jakimś temacie, ćwiczenia są jak żyć jakimś przykładzikiem. Jakimś przykładzikiem? Dobra. Przykładem te z tego szkolenia będzie na przykład to, że było ćwiczenie, które polegało na tym, aby mówić o swoich uczuciach względem drugiej osoby, niekoniecznie małżonka, mm -hmm. tak jakby prosto, że wiesz, mi się nie podoba, że twoje skarpetki są zielone. To w tym stylu. Mm -hmm. że, żeby mówić o sobie... Ale to, że tak zapytam od razu, czy w ramach tych warsztatów, no. czy musieliście w sobie... Po delikatnie disować po sobie? Czy, czy to było tylko teoretyczne? Nie. To było czysto teoretyczne. Okay. Z takich rzeczy, które wymagały kooperacji to było na przykład ćwiczenie, podczas którego jedna osoba ma zawiązane oczy mhm. i musi być prowadzona przez drugą osobę w taki sposób, żeby się nie zabić przy okazji i przy okazji jak najwięcej rzeczy dookoła poznać. To znaczy, że i bez, bez odzywania się. Czyli na przykład podchodzisz do kaloryfera i pokazujesz osobie, którą prowadzisz, żeby pomacała i żeby wiedziała Ale czym to jest. to samo zasłonięte oczy, to jak jej pokazujesz? A to... Tak. Aż Ła mnie złapał, cholera jasna. <śmiech> z, z skrzep po wenflonie. <śmiech> Moja ręka. <śmiech> Sorry. Aż tak boli? <śmiech> Bardzo. Mam, mam wstrupek w żyle. No nie widać, to jest po prostu Ale grube i boli. No. Okej, okay, Więc... wybacz. Będę wiedział następnym razem. Trzeba było mówić, że masz stropki po węglonie. W żyle. No, Potem będę opowiadał. <laughs> Drenaż ci zrobię. Mm. Mózgu. <laughs> e, tak. No i łapiąc osobę na przykład za rękę, prowadzisz ją. E, no i na przykład bierzesz ją za dłoń i mm, jej dłonią pokazuje żeby macała sobie jakieś tam elementy. No. No. i tu chodzi o... Brzmi jak dobre pole do, do wcipów Było dobre pole do wcipów Na przykład były Kleje, takie wiesz w tubce Jak w posałówce, mm -hmm. bo to była jakaś sarka przykościelna e... Są drogą Ostatnio się bawiłem takim klejem, którego Termin ważności minął w roku 2017 Ja myślałem, że Siódmym Nie ja myślałem, że to nie ma terminu ważności Nie no, musi być Musi być bo wiesz, tu nadchodzi o to, że on zastygnie czasem, nie? Wiesz, to, to nawet był, On taki był nawet nie, że zastygnięty. On był taki nie do końca. Okej. Okay. Po posmarowaniu po koperty zrobiły się wielkie gluty i nie wiedziałem, co z tym zrobić, no. ale poszło, poczta może nie zgubi. Może nie. No. I ogólnie, jeżeli wracamy do tych szkoleń, jeszcze tych warsztatów małżeńskich, to też całkiem ciekawe. Lepsze to według mnie niż przez trzy tygodnie jeszcze się szlajać i dyskutować. No. A I... to te warsztaty w sobotę nie były skondensowanymi e, poniedziałkowymi zajęciami? Nie, nie. Były czym innym. Okay. I one odpowiadały dwóm spotkaniom w poradni. Mm -hmm. Jedne spotkanie, jedno spotkanie mi zostało. Więc zapytaliśmy, mm -hmm. czy po dzisiejszych warsztatach możemy przez chwilę podyskutować, abyśmy nie musieli państwa fatygować na poniedziałkowe spotkanie. My, <laughs> Odpowiedź brzmiała bardzo proszę, mamy czas no i tam podyskutowaliśmy sobie chwilę, spoko podpisane, Trzeci, trze, trzecia rubryka wypełniona, papiery załatwione Papi uh, teraz klepnięte przez papieża dokładnie, papie papież klepnął <śmum> swoim długopisem czy czymś tam kleksa splunął <śmum> i można teraz czynić konkordatowy ślub, bo po stronie kościelnej prawie wszystko załatwione Prawie, Prawie, bo jeszcze trzeba dać zna zapowiedzi, jeszcze trzeba zapłacić za msze, jeszcze trzeba złożyć, przynieść papiury z Urzędu Cywilnego, Urząd Spraw Cywilnych, jakoś tak to się nazywa. Yy, bardzo możliwe. No. no i wyspowiadać się odpowiednio późno. Tak, wyspowiadać się <śmiech> odpowiednio późno. No i to chciał. No i tak mi minęły te trzy tygodnie. Ja nie boisz się, że nie będzie tego synnego rozgrzeszenia? Bo tak poznajomych, którzy się hajtali w miarę niedawno, to dość często przynajmniej w Krakowie e, były problemy. Nie no, rozgrzeszenie, jeżeli nie żałujesz za grzechy, to nie dostaniesz rozgrzeszenia. Żałujesz? To... Ja? Ani trochę. <laughs> Słuchaj, czemu... Czemu mam być... Yy, czego mam żałować? Czy większym grzechem jest rozrzutność? Czy większym grzechem jest to, że jesteś, chcesz jak najwięcej pieniędzy oszczędzić, żeby dać księdzu? czyż nie oszczędzasz, żeby dać księdzu. Na kogo no, ty chcesz oszukać? Nie no, zasad... nie no zasadniczo. <śmiech> <śmiech> zasadniczo ja nie mam zamiaru zapłacić księdzu więcej niż mój garnitur będzie kosztował na wesele. <śmiech> na pewno taki Coś zachęci ci, ci, mieć. bym ci... To są fajne, fajne określenie z tym garniturem warto o tym pamiętać no bo nie słuchaj jeżeli mam się ubrać w byle garnitur to czemu mam dawać księdzu więcej hajsu niż, niż je ja mam na sobie bo garnitur wydaje mi się tak samo jak sukienka jest ważnym elementem ślubu, wesela całego, całej tej uroczystości nie wiem, znaczy suknia tak bo nigdy więcej jej nie, nie użyję ale garnitur to tak ja bym powiedział, że średnio no dlatego nie będę kupował fraka jak jakieś, niektórzy, niektórzy ludzie. Tylko jakiś garnitur, który powiedzmy za, nie wiem, 3 lata na chrzest mojego dziecka, które się może w przyszłości pojawi, założę, nie? No, także to też mam na uwadze. Ale tak, nie mam zamiaru dawać księdzu więcej hajsu, aniżeli mój garnitur będzie kosztował. Myślę, że to jest dobry wyznacznik. A jeżeli ksiądz będzie chciał więcej, no to to stanie figę. Nie, da, nie, nie będzie chciał udawać ślubu, trudno. Pójdziemy do Urzędu Miasta. Zatwione. No. Można tak zrobić. To jest całkiem śmieszne sztucie. Słuchaj, ale e... jeszcze lepiej można iść do innej parafii. Przynajmniej tak mi świta, ale nie jestem tego ani trochę pewien. Po prostu usłyszałem uh -huh. to w internecie na jednym kanale. Można, tylko. nie pomnę, że chyba Dominikanie nie zdzierają pieniądzorów. Yy, bardzo prawdopodobnie. A czy jest ten element zapłaty bono za organistę, no ta, za ta. wykorzystanie prądu, no to to jest, ale to powiedziałbym takie, no, normalne, oczywiste. No chociaż i... nie podoba mi się to, że organista musi być ten nadany bardzo często, nie zawsze, a jest jakiś, wiesz, chcia, masz jakiegoś kumpla, który jest wirtuozem organów, zagrałby zarówno Ave Maria, jak i Coco Jumbo, ale nie, ma być ten, co jest i wiesz, że on jest zły, ale musi być ten. No, zasadniczo to ten. To u mnie w parafii nie, ma pro... nie było nigdy problemu. Problemy pojawiły się w momencie, kiedy zaczęli do, do organisty przychodzić i mu płacić za to, żeby nie grał. <śmiech> <śmiech> Bo to już trochę przypał. No, ale... <śmiech> to trochę jak z tymi cygińskimi dziećmi z pod oknami. Tak. Że grają, dopóki nie dostają pieniążki. Albo bo ktoś nigdy nie zacznie rzucać ziemniaków. I wtedy jeszcze dziękuję za obiad. Ziemniaki też są zapłatą. Dokładnie. No. Także, no. Ale wiesz co, tak sobie teraz pomyślałem, że w sumie... Zdarzyło mi się ze trzy razy w Krakowie, żeby tak właśnie cygańskie dzieci z akordeonem do mnie przyszły, ale wszystkie trzy razy były na jednym mieszkaniu, tam na Kazimierza Wielkiego. Yy, bo tam często się szwędają. Bo tam mieli przecież Spel spelu spelunę. Tam pod spodem. Wrocławickiej w piwnicy. Dokładnie. Nieraz widziałem. <laughs> Jak przez okno wyłazili. <laughs> Dokładnie. A, no, Także no. z mojej strony to ch chyba wszystko. Ale powiem Ci, że ciekawe, ciekawe doświadczenie. E, nie chciałem tego powtarzać, jednakże będę to wspominał niejako. Ty masz dokładnie tą samą konkluzję, którą ja mogłem powiedzieć <śmiech> po swojej wizycie w szpitalu. jest Zwily, że tylko usta hergatką i już przechodzę do swojej części. Jaka dobra. Mm. Wreszcie mogę pić rzeczy. Mm. Problem mój zaczął się no i parę tygodni temu, to było z wtorku na środę, obudził mnie ból brzucha. Nie był on duży, nie był jakoś nie wiadomo jak przeszkadzający, ale nigdy w taki sposób brzuch mnie nie bolał. Obudziłem się, no przesiedziałem kilka minut, może godzinę, ale usnąłem z powrotem bez, bez większego problemu. No i w środę idę do pracy, no i boli cały czas. Ale cały czas tak samo delikatnie. Hmm, wiadomo, yerba, którą, którą spożywam w dużych ilościach, a ma właściwości przeczyszczające, myślę sobie naprawi problem. No nie naprawiła problemu. Pogorszyła? To było o tyle ciekawe, że miałem dwa punkty bólu w, w symetrycznej odległości od pępka. Po jerbi mi się wszystko przesunęło na lewą stronę. Prawa dała sobie spokój, ale lewa, jak bolała, tak bolała. Jajniki cię przesunęły. Tak, tak właśnie pomyślałem. Już miałem zapisać się do ginekologa, ale przeszło. Oproszę. Fajnie nadchodzi czwartek. Czwartek zrobił się jeszcze gorzej. Straciłem całkowicie apetyt. Wziąłem ze sobą do pracy, dwa gryzy mięsa i dość. Nie dam rady. Bez szans. Wróciłem do domu. Ból się nasilał, już pod wieczór był bardzo duży, no i zostałem tutaj powiedzmy <gryzny> zmuszony, by zmierzyć temperaturę, bo sam z siebie oczywiście bym tego nie zrobił. 38,5. Prawie, mm. prawie, że. No to kurde brzmi jak przypołowa temperatura. Jak, jak stan chorobowy. No nic, myślę sobie, poczekamy do rana. wyknąłem tam jakieś. E, jakąś pigułę, lek uknąłem, ale nie pamiętam już co to było. Na pewno nie przeciwbólowe, chyba aspiryny. Mhm. Mm znaczy ona ma też przeciwbólowe właściwości, ale powiedzmy nie jest to lek, który dla zabicia bólu się łyka. No, temperatura rano zbita, 37,1, brzuch nie boli, idę do pracy. Godzina 8, jestem w biurze, 8.30 dzwonię do lekarza, umawiać się jak najszybciej, no bo cholera jasna nie zdzierża. No rzeczywiście, w tym momencie zaczęło boleć go dycham. Przyspieszając, wizyta u lekarza, skierowanie na USG i tak dalej, i tak dalej. USG nie pokazało nic, Dostałem jakieś tam leki, za, zażywać i gdyby nie przestało boleć, to trzeba się zgłosić na sor. No o godzinie 12 w sobotę już na sorze byłem. Chodzić mi się nie dało, oddychanie było naprawdę poważnym problemem, noc była nieprzespana całkowicie, temperatura w okolicach 38 stopni, no i tak właściwie nie wiedziałem, co mi jest. A byłem przekonany, że to może coś właśnie z tej litka no nie wiem, zatkały się i, i jakaś taka dziwna reakcja organizmu, zarazem odrzucająca leki, które, które tam zażywają, no ale dostałem przeciwbólowe, od razu mi się udało usnąć, spanie na poczekaniu jest super, zawołali mnie po kilku godzinach, no i zaczynamy bieganko, znowu USG, rentgen, tomograf, i tomograf jest pierwszą rzeczą, którą warto tutaj podkreślić jako ciekawa przygoda, Wydaje mi się, że nigdy wcześniej nie miałem, chociaż nie jestem... Wkła wkładanie siebie do rury. Tak, znaczy raz do takiej rury potomografowej wchodziłem w jednym ze escape roomów, mm -hmm. to to pamiętam i nie jestem pewien, czy po jednym... Yy wypadku fizycznym, że tak powiem, jak mieczem w głowę dostałem, czy wtedy nie byłem, ale powiedzmy, że... Nie pamiętasz. Znaczy, większość <laughs> wspomnień z tego dnia mam, ale tego nie jestem pewien, bo Mogło być tak, że tylko dyskutowali, czy mnie tam wysłać. Na pewno miałem rentgen, rentgena pamiętam. No ale wspomnienie się zatarło. Natomiast nawet jeżeli miałem wtedy tomografię, to na pewno nie miałem, jak to się nazywało... No patrz, i teraz mi uciekło słowo z głowy. Ultrasonografia. Nie. Że wlewają ci do żółk yy, coś, co powoduje, że... E, tak, tak, tak. Prześwietl... Znaczy, yy, kontrast jak... chyba. Kontra... Tak, kontrast. Kontrast, kontrast. Właśnie, no. to jest płyn Lugola. No. Bardzo fajne uczucie. No już wtedy miałem wętrzonik założony. E, pan mi powiedział. no wcześniej zostałem poinformowany, że mogą być dziwne e, efekty uboczne. Takie jak na przykład uczucie, że człowiek się zysikał. I rzeczywiście to uczucie miałem, e, mimo że było całkowicie fałszywe, to mniej więcej tak się czułem. Ale inny efekt, który nie był wymieniony w, no, na liście po, nie, nie po, po, nie, niepożądanych skutków bocznych mi się zdarzył. Mianowicie poczułem bardzo słodki smak wiśniowy w płucach. W płucach? W płucach. Czułem słodko w płucach bardzo dziwne uczucie, bo zmysły nie tak działają, ale tak zadziałały, więc, więc to będę na pewno bardzo miło wspominał. No ale koniec końców, po przejrzeniu wszystkich tych wyniczków, nie wyniczków pada hasło, no zostanie pan do poniedziałku. Zostałem oszukany. <sum> Każdy dzień wyglądał z grubsza tak samo. Wiadomo, zmieniali się pacjenci obok, z innymi się lepiej gadało, z innymi się gorzej gadało większość przychodziła na dwa, 3 dni wpis, powiedzmy posiedzieć chwilkę, zabieg znowu posiedzieć chwilkę i do domu na przykład, no jak leżałem na oddziale chirurgii, więc, więc no raczej proste, że typu dużo ludzi z było, no to tam mm -hmm. nie mieli problemów natomiast e, tak kilku pacjentów miałem powiedziałbym ciekawszych, bo co jest w szpitalu najgorsze każdy dzień jest taki sam, no leżysz, leżysz leżys, czeka, w że przyjdzie planerka, żeby dać ci y, kroplówki i ewentualnie piguły o mniej więcej takich samych porach posiłki, z czego kolacja o 16 powodowała, że dość szybko robiłem się głodny, ale z drugiej z trzeciej właściwie strony biorąc pod uwagę, że przez 3 dni nie jadłem w ogóle, bo nie mogłem, znaczy przez dwa nie mogłem w ogóle, potem mi się poprawiło a potem znowu pogorszyło, mhm. więc więc, no tak to mało, mało wesoło sobie miało, natomiast z ciekawszych pacjentów właśnie miałem no trzech bym takich powiedział, trzech bym miał, bo pozostali byli mniej więcej podobni, coś tam się pogadało, pożartowało, głównie starsi ludzie zaniżają średnim wieku bardzo na oddziale, na przynajmniej w sali, natomiast tak, dwóch panów było strasznymi gadłami, z czego jeden już emerytowany pracownik no, tam intelektualny powiedzmy ja pracował jako specjalista tam już nie chcę, nie chcę za bardzo wchodzić zachować, zachować, chce zachować anonimowość tychże pacjentów, nie mówić o nich dużo ale właśnie starszy, bardzo wykształcony pan ale co mu się gęba nie zamykała, to ja cię nie mogę już tak bardzo chciałem, żeby nie mówił był bardzo miły bardzo sympatyczny, pomocny i tak dalej więc no, nie chciałem być wobec niego niemiły, ale to, że mam słuchawki zignorował, gadał dalej albo na przykład mówił do mnie porom jakąś swoją historię skończył i sobie yes, udało się ale wchodzi trzeci pacjent do pokoju i on mu od początku tą samą jeszcze co chwilę wywołając no potwierdzi, ja młody ja mu też to mówiłem no potwierdzę, mówił mi <śmiech> <śmiech> no i rzeczywiście a, znaczy i cały dzień bardzo. I za, za, za sprawą tego pana bardzo czas szybko leciał. Fenomenalne wiedzy. Bardzo dużo ciekawych rzeczy opowiadał. Na przykład, żeby unikać ryb maślanych, bo są hodowane w Wietnamie w farmach przemysłowych i mhm. są no, faszerowane mało zdrowymi no, dodatkami żywnościowo-lekowymi. Tak jak trochę bardziej. Okay. Tak, tak mówił, że raczej, że, żeby rybom myślnym nie ufać, no, to jeden z przykładów, to, co pamiętam, co opadą, a opadą masę rzeczy. Nawet wymieniał mi wszystkie smażalnie ryb, o rybach dużo gadaliśmy, <gadaliśmy> wszystkie smażalnie ryb w koło brzegu, których należy unikać. Brzmi, brzmi jak kwalatyk wędkarstwa. To był tylko jeden z tematów, które można było okay. zniószyć. I, I co też bardzo ciekawe, no, w momencie, kiedy leżeliśmy razem na sali, mnie cały czas przyszywały te potężne bóle, bo to, no, Bez przeciwbólowych miałem duży problem, bo funkcjonować przez kilka dni. No i zawsze przychodziła pielęgniarka, aplikowała mi kroplóweczka albo zastrzyk y, przeciwbulowymi tylko ona wychodziła, a dziadek do mnie, te młody, a może poprosić tą medyczną marihuanę? No, brzmiał jakby był wielkim entuzjastą, ale potem znowu mówił, że on to tego nigdy nie brał, on to by nie chciał, ale jak jest medyczna, to młody bierz no. To chyba nie tak działa. Ale co? Było. It's morshing time! Nie, no nie, morfinowych nie dostawałem, żadnych opioidów. Tam naj najcięższe, co mi zaaplikowano, to był ketanol do mięśniowo. Ketonal. Ketonal. Okay. Ketanol. Ketanol. <laughs> ketanol, Mój wtedy okay. po etanolu. <laughs> no, dru drugi pan, który przyszedł na miejsce tego pierwszego gaduły, też był chalerką gaduł. No i, i nawet nie wiem, czy nie bardziej. Z tym, że też starszy, aczkolwiek jeszcze nie emerytowany. Pracownik fizyczny. Uh -huh. Bardzo inne spektrum e, rozmów. Z gościem rozmowy były bardzo mocno nakierowane na to, jak dom sobie budował, jak ogródek ma. No takie bardziej, bardziej życiowe. Takie bardziej życiowe. E, chociaż e, miał bardzo, bardzo dziwny akcent. Gdzieś spod gór podchodził, uh -huh. pra, prawie góral ale miał jakiś taki dziwny ten dialekcik, że zdarzało się, że co po niektórych słów, które mówił, nie rozumiałem. I to nie dlatego, że to były słowa, których nie znam, a po prostu mówił je w taki jakiś dziwny, niewyraźny sposób. Natomiast no, trzeci właśnie nasz współlokator e, z jakiegoś powodu wszystko rozumiał, więc oni sobie głównie go włożyli. E, no ale też z tym, z tym drugim gaduło mało gadaliśmy, no bo on tylko przyjechał jedna noc i zaraz go na zabieg wysłali w dniu, w którym ja wyszedłem, więc nic mhm. nie było. Ale ten trzeci, ten trzeci był jeszcze ciekawym przypadkiem... O. Bardzo trudnym, bardzo jejku. Nie lubiłem z nim rozmawiać, mimo że był też no, miłym, sympatycznym gościem, ale siedział w tym szpitalu już ponad miesiąc. Mhm. Opowiadał, że po tym jak mu się tam dziecko kiedyś urodziło, przystawił się na zdrowy tryb życia, właśnie też w domku mieszka tam jak najwięcej z własnego ogródka, wyciągać rzeczy, jakieś tam półmaratony, biegi, no prowadził się maksymalnie zdrowo, no i jeden z witalnych organów mu padł. Tak, o po prostu, pewnego dnia za nie mógł. No więc bardzo ciężko się zdecydowało. No, widać było, jak zmęczony tym wszystkim. A... no Co to dużo mówić. Nie dziwię mu się. Zresztą no, ja po, po tych 10 no, Najgorzej chyba się poczułem w poniedziałek. Mm, nie ten, który mi obiecano, tylko ten tydzień później, bo już w międzyczasie pytałem, a kiedy wyjdę? no Może nie chciałem być na tarczywy, tak nie rzec za każdym razem, ale tak co drugi dzień pytałem, kiedy wyjdę. No i tam najpierw poniedziałek, potem okolice weekendu. Potem znowu poniedziałek. Jak w poniedziałek się dowiedziałem, że jeszcze nie, no to myślałem, że coś mi się stanie. Hmm. No już, już, już wariowałem. Jedzenie szpitalne nie było aż tak złe, jak się mówi. Znaczy dalej, dobre nie było. Natomiast było zedliwe i było się tym można najeść. Brak rozrywki jakiejkolwiek, ale to jakiejkolwiek. Miałem telefon, jak nie gram w na telefonie, tak już coś pobrałem, żeby tylko ten czas zabijać. A jakich książeczki? Eee, jedną czy, miałem do Czy nie chciało Ci się czytać? Jedno, nawet? Jedną miałem sobie doczytałem. A pozostałe, które miałem pod ręką, to nie wiem, takie, że w domu na przykład mhm. biografia Lovecrafta, to nie była lektura, którą by mi się chciało. Plus też kwestia taka, że e, kroplówki miałem jakoś tak, e, no żyły mi się zatykały, miałem mhm. du dużo aplikowane, bardzo dużo, a, bo jedno raz, no nie wiem, nie chcę strzelać, bo pewnie źle strzela, no ale dużo tego było i cały czas musiałem jedną rękę, czy to prawą, czy to lewą, w zależności, gdzie byłem akurat w kuty, mhm. trzymać na dole, więc jak książka była cięższa, gdzie też, no mówię, no... To w takich no, sytuacjach Kindle się przydaje. No może by się przydał wtedy rzeczywiście. No ale też, no mówię, no jakoś tak, nie miałem za dużo weny, no niby miałem jakiś zeszyt, coś co chciałem pisać, czy czytać, co kiedyś zapisałem, też się nie udało, no to... No tak naprawdę była wegetacja. Mhm. No pod, pod koniec, powiedzmy, od poniedziałku, może czy niedzieli, też ciężko powiedzieć, bo właśnie te dni się zlewały, ale już, jak już byłem na tyle na siłach, żeby chodzić, na no to łaziłem, czy to po szpitalu, czy to nawet dookoła się przespacerować, Co, bo leżyłem w Narutowicza, ale na przykład na Żeromskiego jest ten wielki ogród, gdzie sobie pacjenci mogą po po połazić, chociażby jakaś rozryweczka jest. No tutaj nie. Mm. No więc, więc to i też jedna z tych rzeczy, które no jakoś tak Okej, okay, zabiła mi bardzo dużo czasu, którym można było przeznaczyć albo zmarnować w lepszy sposób, ale no jakoś tak rzuca to takie światło, że, że, że pewnego dnia się możesz obudzić martwy w przestrzeni kosmicznej. Hmm. E, no. A przynajmniej obsługa szpitalna była jakaś miła, czy... Bezproblemowo. Okay. E, większość, większość właśnie pani pielęgniarek takie spoko kobitki do pogadania jeden lekarz mi się wydawało tyle specjalnie, bo były te obchody codziennie uh -huh. rano i wieczorem, i nie mogły, dalej, się, dalej nie wiem właściwie, jaki był cel tych obchodów, bo o ile zdarzało się lekarze, którzy wiedzieli z czym jesteśmy, coś tam mogli podpowiedzieć, jakoś podnieść na duchu, że pan ordynator, nazwiska nie pamiętam, ale, z nim się świetnie gadał, bo i wiedział co mi dolega i jakieś tam szacunki dawał co, dlaczego mogło się Ale wiadomo to, w końcu co ci było? Wiadomo co mi było, potem ci powiem okay. e, Ale nie wiadomo dlaczego okay. o, o, Od się popsuło okay. um, Natomiast był jeden lekarz, który nigdy nie wiedział, po prostu przychodził Pan się czuje jak? No dobrze Pan jak? Dobrze Pan jak? Dobrze, ale ja mam pytanie I To potem Okej. Okay. No to, to, to, tego nie rozumiem ale tak, no w końcu jak już sobie wyszedłem, jeszcze jak dostałem informację, że jeszcze tydzień mogę w domu siedzieć. Super sprawa, chociaż no nie jest to też przyjemne siedzenie, bo, bo, bo choćbym chciał, nie potrafię się zmobilizować do niczego praktycznie. Sił mi, mi brak. Dzisiaj dopiero udało mi się posprzątać wszystkie dokumenty. Dawno miałem problem z papierami. W sensie, wiesz, gdzieś tam jakieś umowy o pracy, świadectwo pracy, gdzieś tam umowy z telekomunikacją, no. gdzieś tam umowy no, żeby z by to. Tak, dzisiaj no. mi się dopiero udało. No i spoko. No no, no. i też to, dokładnie to samo mogę powiedzieć, co powiedziałeś ty, że to jest jedno z tych doświadczeń, które w sumie cieszę się, że przedem było ciężkie, nieprzyjemne, ale jakoś takie uczące rewartościowania rzeczy. Może jakiejś pokory przed wypadkami. No. To fajnie, no, fajnie, fajnie, fajnie Nie musiałem w biurze siedzieć no, to Zawsze z... to na plus No dobra, to w takim razie co, po, co polecisz? Co mogę polecić? Zatrzymajcie się Rozejrzyjcie dookoła Kto wie Może dojrzycie coś Czego nie dostrzegaliście Może zróbcie rachunek sumienia hmm. Taki, którego nikt nie sprawdza Więc nie trzeba kłamać czy znaczy, sami sprawdzacie, więc y, kłamiecie to siebie. I tak zobaczcie, zastanówcie się, czy to, co robicie jest satysfakcjonujące. I nie chodzi mi tutaj o to, że musi to być opierdzielanie się, hmm, jedzenie niezdrowego żarcia czy coś. Satysfakcję można czerpać z tak wielu rzeczy. Na pewno nie jest to leżenie w łóżku szpitalnym. Przypuszczam, że nie są to kursy małżeńskie. Więc, więc e, rzućcie okiem. Co, co, to, co da wam satysfakcję? I w tym, momencie, w tym kierunku się skupcie, bo jak już będziecie umierać, to, to nie będziecie myśleć o tym, że awansu nie było. No, ja się podpisuję pod tym. No, to była hergatka. Ale mi smutno się teraz zrobiło. Ojej, generał. O.